Odcinek dziewiąty. Chryste, pani już piąta taśma, tak. Pójdź ze mną nazywa się. Rozdział. Nie, nie, jeszcze raz nie. Pamiętam dokładnie. Miałem wtedy lat około 16, gdy doprowadzony do białej gorączki przez jakiś. Trzydziesto czy czterdziestoletnich staruchów, przysiągłem sobie solennie, że nigdy nie będę mówił takich bredni jak, ach, ta dzisiejsza młodzież, obowiązkowe uniesienie oczu w górę, lub za czasów mojej młodości, państwo, brzydzieju, ta, ta, dziś, to, to obowiązkowe machnięcie ręką, jak wiadomo, ramiona piernika służą nie do obejmowania, lecz do wzruszania. Nic nie masz do roboty w towarzystwie, w którym jesteś najmądrzejszy. Szukaj takiego, w którym wiesz najmniej, upominał ojciec, inaczej przegrasz. I dziś, gdy mówię, gdy śpiewam, czytam, a widzę na widowni grono starszych od siebie, wiedzących nie mniej niż ja, oczekujących potwierdzenia tego, co znają na pamięć, wzruszeń, Dotyczących bezpowrotnej przeszłości I nienadążającej przyszłości Ogarnia mnie rozpacz A dzieci Wolałem tyle razy w Warszawie, Wrocławiu, Gliwicach, Bytomiu, Gdańsku, Albrzychu. Gdzie są wasze dzieci? Wnuki? W USA? W RFN? W Australii? Na dyskotece? Przed telewizorem? To ich nie interesuje? A jeśli, myślałem a jeśli to ja jestem nieinteresujący? Nie dopuszczam jakoś do siebie myśli, że temat ich nie bawi. Staram się nie dopuszczać i dziś. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Nie będę pisał tylko dla tych, co znają, wiedzą, rozumieją, potakują i nie mogą. Marzę o niedowiarkach, prześmiewcach, trzeźwych oponentach O tych, co to z posad ziemię, co to włądze z grydami O tych, co, co się nie prosili, ale jeszcze pokażą Co jeśli już beczą, to w klozecie i nie z żalu, a z wściekłości Proszę cię, czupurna, smukło oka dziewczyno o krzywych zębach Uśmiechu dziecka i dziwacznej, ale ładnej fryzurze no nie przepadam po prostu <głos> Za osobami Z którymi nie dzieli mnie znaczna różnica I płci i wieku Proszę Cię Chodź ze mną w moją lodę i zapraszam Cię do jednego Jedynego niepowtarzalnego miasta Na orzeszki, nasy I piwo Chcesz to weź z sobą kolegę Koleżanki Najwyżej odwrócisz się Pobiegniesz w swoją stronę W życiu Cię nie dogonię Mam na to za stare naczynia i nogi Widzisz, <ścoughs> ten prychający smark Naciągający rozpaczliwie kołdrę na skołtuniony łeb To ja, a klęcząca obok łóżka Pani z cwikierem na nosie Usilująca mnie przekupić to moja mama Pani Janina Michotek Zwana przez tatę Janulką Ta Jurciu, no to ja cię tak proszę Szepce mi do samego ucha, żeby nie zbudzić taty Ani dzitki, ani ali, ani felka, ani zbycha To moje rodzeństwo, nie licha, co? Tak? No Jurciu, chodź nam, Pan Jezusek się uciesza Ja ci kupię u pana kotowicza bułkę z szynką I czerwoną papryką Zrób to dla mamusi Mówiłeś, że mnie kochasz? Mówiłeś? Oczy mi się kleją, jestem wściekły, ale mamę kocham I bułkę z szynką też i paprykę Tylko jeszcze minutkę, słonko Tylko co wstało? Jak wrócę, trzeba będzie jeszcze Wyszczotkować i wypracować Pumpy Nie wiesz co to są pompy No płotki ściągane pod kolanami Mama śmieje się No dobrze, zrobię to dla ciebie Złoty świt nad lwowym To jest coś takiego i tak, nie zrozumiesz. Dlaczego się śmiejesz, gnojku? No dobrze, dobrze, dobrze. Wychodzimy z mamą z kiszkowatej bramy w rynku. Zamknięte jeszcze wszystko i mail, i wasze oczko na rogu halickiej, i nasza cukiernia, i pszczółka, i nowa i Miller tylko pan Franciszek Orzechowski. Towary blawatne, welny, sukna, dostawca, PT, szpitali i zakładów podnosi ze zgrzytem żaluzję w swoim sklepie, przepraszam, składzie <grym> tylko bose baby pod Dianą nie, nie, nie, to, to jedna z tych czterech studni, fontan, a bose no, bo ja wiem butów pewnie nie mają albo leniwe zresztą tylko nieliczne są bos. Już rozstawiają swoje wielkie, wiklinowe kosze z trębulką, karotką, tu malega, kiel, tam sprzedają kulikoski, takie kajzerki chlup, chrupiące, sztangle. Dlaczego, dlaczego, się śmiejesz? Trębulka to szczypiorek. W, w ogóle zielone. W Lwowie nie mówili się, ja żyję, tylko zielone. Mama przyspiesza, żeby się nie spóźnić Idziemy nie do katedry, lecz do jezuitów Gdzie ksiądz Mirek Głosikiem cieniutkim jak szyjka Na której kiwa się Jego główka wyglasza swoje rzeczywiście cudowne kazania Do dziś słyszę jego słowa w konfesjonale Ja jestem jak kratka, co nas dzieli Mnie oszukać? Tak łatwo, że aż wstyd Ale jego... Hmm, to niemożliwe Porozmawię więc sobie z nim A ja postaram się nie przeszkadzać hmm, Nie wiem co się stało z księdzem Mirkiem Nie wiem co się stało z moją mamą Tatusiową Janulką Umarła trzy miesiące przed moim powrotem Po sześcio i półletniej nieobecności Co się stało z moim tatą Umarł w Częstochowie trzy miesiące Po moim powrocie Co się stało Z najbardziej urokliwym Najweselszym Najcudowniejszym miastem z jakim spotkałem się W moim tulaczym życiu Co się stało ze mną Przepraszam Cię Przepraszam Cię I proszę Cię Smukła noga dziewczyna O krzywych zębach I dziwacznej, ale ładnej fryzu Że nie odchodź jeszcze Zaczynam was rozumieć. Wiem, dlaczego nie przychodzicie wy młodzi. Macie swoje klopoty. Podjabla wam nasze, co? Tracę fasem. I w dodatku te niezrozumiałe opowieści o najweselszym mieście. <grym> Można pędz, co? Ale jednak nie odchodź. Nie rób tego z litości. Ja się poprawię. I wy gnojki biewacie, takie, takie, takie, takie. No właśnie takie, takie. Lwowiak ratował się zawsze śmiechem, Wtedy, gdy nikomu już do śmiechu nie było, gdy przychodziła kryska na i śpiewał Mnie kurkowski robi trumnę, a ja jemu gówno umrę Mnie perierek grób muruje, nie naj mnie, bo cały do diabła zdaje się, że gorsze przyszłość narodu A nawet mówię niech zamiast naj, żebyście nie mówili o niezrozumiałości Ale uśmiechnęliście się, nie? A gdy dano poecie lwowskiemu ostatecznie lwów, to było Ceka. Nie no, ja się zadepczę, jak mówi Milu. Wszystko wam trzeba tłumaczyć. Ceka to znaczy cesarsko-królewskie, stoleczne miasto Galicji i Glodomorii. Pardon, właściwie powinno być Galicji i Lodomerii, ale Lwowiak, jak już mówiłem, musiał zawsze i wszystko przekręcić. Nie no, zakalapućkałem się do imentu, jeżeli wiesz co to jest iment. Jeszcze raz, gdy poecie lwowskiemu dano do przetłumaczenia hymn austriacki, bractwo lwowskie, powinno być hebra właściwie, ryczało ze śmiertelną powagą. Józefowi i Elizi życzym szczęścia, ili w Lisi. I dopiero w domu zrywali boki, bo nie wiedzieli, czy autor otrzymał już honorarium. Innym razem dało sobie znać humor lwowski w sądzie, przed którym stanął lwowianin. Ej, dajcie spokój. Zawsze wszyscy mówili lwowie, jakie było fajno, to... No dobra, niech będzie. A sędziu też był, Uff, aby cię pokręciło, lwowianin. Wyrok miał zapaść w związku z tym, że ten pierwszy, mieszkaniec Lewowa, określił po pijaku dokładnie, gdzie ma jego cesarsko-królewską mość. Przed chwilą zresztą była o niej mowa, znaczy nie o mości lecz o, o rany, sami wiecie. Sędzia wydał, oczywiście, możliwie najniższy wyrok za. To rozsiewanie nieprawdziwych wiadomości o miejscu przebywania jego cekamości. <śmiech> w budzie, to znaczy w gimnazjum, śpiewu uczył nas Kiepura, czyli Czarny Piotruś. Czyli pan profesor Czarnecki, który sam lubił śpiewać szczególnie na znaczących akademiach. Na jednej z takich właśnie akademii Kiepura postanowił stowarzyszeniem chóru gimnazjalnego, w którym ja śpiewałem, wykonać Pieśń rycerską, moniuszki. Kończy się ona frazą na wysokich tonach: Co rycerz to pan? I to pan brzmi, a brzmi, a nasz chór niebywale ospale powtarzał: Co rycerz to pan, co rycerz to pan, co rycerz to I tak do, do, do, jak to się dziś mówi? Bo wtedy myśmy mówili: Ad mortem defekatam. Przyszła akademia, przyszedł Czarnecki, przyszedł Hur, przyszły BWO, czyli bardzo ważne o, o, o, nie, nie, nie, nie osoby. Osoby chodzą po ziemi i nosy mają po środku twarzy, a nie jak osobistości pół metra nad głową. I to, co przyszło, to właśnie były osobistości, które, jak wiadomo, chodzą półtora milimetra nad ziemią, tylko tego nie widać. Gdy doszło do pieśni rycerskiej, nasz chór obudził się nagle i na ostatniej wysokiej nucie ciągnionej przez pana profesora, jak, jak, jak, jak, jak to się teraz mówi? <śmiech> Bo tego jak myśmy wtedy mówili za pierniki, nie powiem. Więc na tej ostatniej nucie pan profesor fioletowiał nam z każdą sekundą, a my ochoczo i rytmicznie Ryczeliśmy co sił w plucach, co ryczysz tycham, co ryczysz tycham, co ryczysz i tak do do do no jak to się u was mówi, <śmiech> I wiecie dlaczego fioletowiał nam profesor? Myślicie, że z wysiłku? Nie, ze złości też nie. Fioletował od powstrzymywanego śmiechu, jak każdy rasowy lwowiak pierwszy śmiał się z dowcipu, który mu zrobiono. Ale nie. Nie, nie, nie. Nie dlatego tak zależy mi na młodzieży, żeby opowiadać jej dykteryjki. Choć starczyłoby tych lwowskich dykteryjek do opowiadania na cztery doby. Więcej byłoby już ryzykowne. Sam nie lubię tak zwanych dusz towarzystwa, opowiadaczy, dowcipasów. niektórzy mają te anegdotki skatalogowane i ponumerowane. Jak takim wyjdą jakieś a proposy, to ciągnikiem nie oderwiesz ich od tematu. Wów był miastem bardzo wesołym. Żart rodził się na ulicy na każdym roku. Gdy przechodził, przyznawał się, że kręci mu się w głowie. Drugi natychmiast pytał troskliwie: a w którą stronę? Sprzedawca tokował, trza piasku, piasku, trza szapiasku. Drugi odpowiadał, hajsy marony, gebratene gefriszy, hajsy, hajsy marony, gebratene gefriszy, hajsy. nasz huczal, jest co pobijać, jest co pobijać, jest co pobijać. Czasami śpiewał, jest co pobijać. Z daleka wturowano mu, jest co drutować, garki, garki drewniane, garki. Rytm nadawało handel, handel, handel, handel, handel, handel. inny rytm to hajce bobec, hajce kukurydz, hajce bobec, hajce kukurydz. I dziś po kilkudziesięciu latach mam w uszach to skrzyżowanie muzykalności z poczuciem humoru i bidą loowską. Ale tak jak dziewczyna może być piękna, pięknym ruchu, wdziękiem biegu, Podobna drzewu kształtowanemu przez wichury, ale nie nadaje się na posąg. Tak humor lwowski miał urok śmigania jaskółki, opadania liście. Lecz był podobnie ulotny, nieuchwytny. Może dlatego cała Polska zamierała, gdy w niedzielę szła na żywo wesoła lwowska fala. A lwowskie pisma satyryczne były, no, bądźmy sprawiedliwi, na średnim poziomie. Mówiłem kiedyś o tym samym tońciem z wesody Lwowskiej Fali i drugim moim przyjacielem, o którym napisałem piosenkę pod tytułem Lyczakowski ślepunder. Taki był jakiś niewydarzony Bryli jak denka od szklanek Miał cichy, matowy, miał głos Trochę krótki, niezgrabny, nieśmiały był I jakby w świecie zgubiony I zawsze w książce cholera Ten krótki, utkwiony miał nos Chociaż Ferajna jego lubiła, Lecz bez przezwiska to jak niemożliwe przezwisko więcej miał Lyczakowski ślipunder Bo tak go ferajna Baciarska uchrzciła I tak zostało I na Leczakowie, Tak każdy go zawala, Ani słowa Bulej na odlew Ani słowa Wy mnie znacie Ani słowa To mój przyjaciel latami mijali Człowiek doroślał, Hewra baciarska na hinter, na czarnych, na basen, na mecz, A ślipunder po parkach, zabytkach, za ulkach, pustryjskich zaroślach, Z nosem w notatkach, w zapiskach, z książkami pod pachu, choć beć, Trochę siedzioni, z niego lachali. Że niby chlopak, a bańki to nosem wypuszczał jak pił, papierosów nie kopcił, do dziewczyn tak samo nie bardzo się palił. I jakby wszystko co kochał tu tylko to miasto, gdzie żyła, ani słowa bulę na odlew. Ani słowa wy mnie znacie ani słowa, to mój przyjaciel. Potem się stało To, co się stało Świat dostał szmergla I jego jak wszystkich Poniosło pod prąd I pugnalo nas wszystkich Bociarów po świeci Pugnalo, pugnalo Ale przyznajcie, że nikt tego nie mógł Tak przeżyć jak on Cóż od miłości Ważniejsze na świecie Znaczy to rozpacz Jak miłość no Ja także to znam A ślipunder To jemu udało się miłość Zachować jak wiecie No wetknie w książki Jak zawsze i tyli Że piszę ją sam Ani słowa na odlew Ani słowa Wy mnie znacie ani słowa. To mój przyjaciel. Moja mama, moja mama, to były oczy. Nie to że żeladne, czy wielkie, czy kolor. Hm, dziwne, nawet nie pamiętam. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Ale przecież uroda morza nie polega na tym, że wody jest dużo, że pluszcze jak pluszcze, że cicho jak nie pluszcze i że bez kres, od samego dźwięku tego słowa dostaje gęsi skórki. Po prostu mama to były oczy, obowiązkowo za cwikierem. Można powiedzieć pęsne, ale we Lwowie to były cwikier. Gdy mama zdjęła, to było tak, jakby ktoś gąbką zmazał to, co było narysowane kredą na tablicy. A zaczęło się wszystko od dyfterytu. Obrzydliwa choroba. Szczególnie dla bezbronnego dziecka. Leżałem klembuszek bidy, jedno przerażenie. Tylko jak kostur chromego, jak poręcz niewidomego, czy światło w mroku horyzontu oczy mamy. Panicznie bałem się. Że wąski strumień powietrza zostanie odcięty i wtedy wyglądałem pewnie jak ryba. On jest nad nami i widzi wszystko. Jest dobry i piękny i tak jasny, że nasze oczy nie mają szans zobaczenia go. Los mamy szeleści jak liście jesienne pod oknem pokoju do domu w Konstancinie. Jest samą sprawiedliwością i nie dopuści, by stała ci się krzywda By nam stała się krzywda Uspokajam się i nie placz. Mężczyzna nie płacze, nawet gdy ma kilka lat Czarna czereda przyleciała i obsiadła sękaty zmęczony jawor za oknem Zauważyłaś, mamo, że gdy pojawiają się kruki i wrony cichną I kryją się inne ptaki Mężczyzna nie zostawia po sobie wieczorem nieupranych majtek i skarpetek, a jeśli nie zdąży wieczorem, to rano musi wcześniej wstać, aby wyszczotkować ubranie i wyprasować spodnie. Mama jest nieubłagana. Niech to szlak trafi. Myślę tak cicho, żeby mama Boże uchowaj nie usłyszała, gdyby usłyszała. Zapadłaby się pod ziemię. I buchnąłby dym, a ojciec zwiększyłby się dziesięciokrotnie i cichym głosem dalekiego gromu spytałby, kto to powiedział. Z tatą nie ma żartów, ale z mamą też. Taka niby ciuciu muciu, a niech usłyszy psia krew, czy cholera, za cholerę nie przepuści. Raz przypolętał się do domu, nijaki pan Józiu. Tom Lwowski żadnego gościa nie przegoni. To nasz lwowski Fredro włożył w usta Cześnikowi zdanie, wszak gdy wstąpił w progi moje, w los mu z głowy spaść nie może. Jak nie mogłem zrozumieć, dlaczego rzeczony pan Józiu próbuje się dobrać do mojego rozporka, Mama zamknęła drzwi na klucz i polamala na tym, któremu w z głowy spaść nie może kij od szczotki Nie, nie, pewne żarty z mamą są niebezpieczne, za to spacerować z mamą Ludzie kochani, zresztą co ja wam będę tłumaczył Sądzę, że każdy z was miał mamę Kłamać nie wolno, ale wszystkiego tatusiowi też powtarzać nie musicie Słyszymy, zajadając się kupionymi tylko co przez matuleńkę czekoladkami Milka, Bitra, Hazet czy Huffinger. Idziemy na wysoki zamek. Tato poszedł do fabryki bracia Michotek na zaścianek dziesięć, potem Tybuskiego. Za szkolą przemysłową żaden lwowiak nie powinna, czy jak babcia Michotek, bracia i ala Urwali się gdzieś, bo coś tam będą zadawać ze szkutami, szpicy, findrami, męczyć. A dzidka i ja paradojemy, mamo, dumne pawie. Kochamy ludzi za? Za dobro, które im zrobiliśmy, popisuje się dzidzia. Kończąc zdanie pytajne mamy i kontynuuje. A nienawidzimy za, Jurciu? No, czy ona nie jest głupia? Mam pełno gębę po brzegi czekolady, a tej się zagadek zachciewa Brakuje, żeby mama zobaczyła, jaki jestem lakomy. Na szczęście dzidzia, która ma serce gołębia, orientuje się w sytuacji i pośpiesznie kończy za zło, które im przez nas zostało wyrządzone. Kto to napisał, mamusiu? <śmiech> nie jestem pewna, wstyd mi chyba, chyba to stoi. Ale popatrzcie. Zatrzymuje się, wskazuje mijaną kamienicę numer 14 w rynku i tego lwa nad bramą, dzierżącego lewą łapą otwartą księga, a w niej napis Pax Tibi Marce Evangelista Meus, 1600 rok. To kamienica ma z sarych konsulów Republiki Weneckiej z XV wieku. A dziś Lwów ma tych konsulów wiesz ilu? Zwraca się do mnie, na szczęście zdążyłem połknąć czekoladki. Nie, ja też nie wiem. Śmieje się mama, ale z pewnością duża. To w niej mieszkał książę Józef Poniatowski? Jestem wściekły na dzitkę. Że też te dziewczyny zawsze muszą wyskoczyć z czymś takim, niby że takie mądry. Nie, mówi mama, on mieszkał tam, gdzie jest teraz Torchowla nowa po przekątnej I wtedy był przez dwa lata komendantem Korpusu Galicyjskiego A prawie sto lat później w tej okolicy zatrzymał się powstaniec I zesłaniec sybirski, poeta Apollo Korzeniowski, ojciec Konrada Rejczyna cały rynek aż się przekupki obejrzały Ale wiem, że jak się nie pośpiesze dzitka, to powie przede mną — Ładnie, że to wiesz, ale czemu krzyczysz? — strofuje mama. — Jeśli tak dużo wiesz, to powiedz, gdzie jest kamienica króla Jana Sobieskiego. — Tam — ryczę szeptem i tak wyciągam rękę, że mało mi ze stawu nie wyleci. Potrącam przy tym jakąś panią, która uśmiecha się i gładzi mnie po głowie. — No nie, te ty są nie do wytrzymania. — A urodził się nasz król Jan III, dobija mnie mama. Wyżółkwi, żółkwi strzelam niepewnie? Dzidzia Parska śmiechem A żółkiewski w Olesku. I tu dzieje się rzecz dziwna Mama spogląda karcąco na siostrę Którą ja między nami mówiąc uwielbiam I pyta I nie wstyd ci? Dzidzia robi się purpurowa Podbródek zaczyna jej drgać mnie jest strasznie przykro. strunia nachyla się nade mną, cmoka mnie w policzek. Joś, jak ja tego nie lubię. I Bąka. Przepraszam, Jurciu. Poszaleli ci dorośli, czy jak? Przecież to Jana rozrabiałem, a dzidzia, bidna i bogu ducha winna, przepraszam, mnie. Choć ma rację, przypomniałem sobie. no Król Jan III Sobieski. Istotnie urodził się w Ulesku. I ładnie... Uśmiecha się mama, wściekam się w duchu, co ładnie. A teraz będziesz musiała Jurciowi wszystko opowiedzieć, ale nie na ulicy, zapraszam was na kakao, do Wiedeńskiej. Nie, no nie, nie rozumiem, nie rozumiem nadal, ale to już nie jest ważne, skoro idziemy na kakao, ha, ha, laba. Przypominam sobie, klamać nie wolno, ale wszystkiego tatusiowi też powtarzać nie musieć A co to, jak głupi, czy jak? <śmiech> Wiedeńskiej dzitkę rozpiera No wiem, co wie, w kim to było Nie mów z pełną buzią, śmieje się mama bo cię zrozumieć, nie sposób Ta taramka tu, a tam taramka tam Wybucham nagle, bo mi się przypomniało Dzidzia pryska mi w oko ciastkiem, mama łapie się za usta, oczy jej zaokrąglają się, wybiega, ja zachowuję pełną powagę. Udalo się, siostrę wali ktoś życzliwy w plecy, bo się zakrztusiła. Siedzący obok pan w okularach przygląda mi się poważnie. — Przepraszam, co kawaler powiedział? Ruda krowa w kropki bardzo gryzła, trawę kręcąc zmurdzła. Nie, nie to. Stół z powylamywanymi nogami. Kończy pan, to to ja znam, ale co kawaler tam przedtem mówił, no? Ta taramka tu, a tam taramka tam. Jaju, tak mówi. Jaju? No to jaju. Kaju chyba? Dziwi się pan. Wszyscy mówią jaju. Hanuszkiewicz młodszy też jest jajo. Aha, zgadza się pan w okularach. Jurciu, błagam nie popisuj się, mało się nie uzlawiłam przez ciebie, mówi mama, która już zdążyła wrócić do stolika. On ma przyjaciela, proszę pana, Kazia Dobrzęskiego i wszyscy go nazywają jajo, tłumaczy panu w okularach. Dlaczego? Zaczynam tracić cierpliwość No bo on jest jaju Sprawa jest załatwiona Wszyscy rozumieją I dzidzia może podjąć przerwany wątek No więc Jurciu Zaczyna właśnie tak jak pan profesor Ale urywa Bo mama kładzie jej delikatnie Rękę na ramieniu Dzidziu Po pierwsze nie zaczyna się zdania od no więc A po drugie i ja również chciałabym posłuchać. Nie no, jak Boga kocham, ja się chyba nigdy nie kapnę, nawet jak będę całkiem dorosły. Dlaczego te dziewczyny się rumienią? Ale może Państwu powiedzieć, że po dzisiejszy dzień to ja właściwie bardzo często nie wiem, dlaczego się rumienią. I muszę Państwu się jeszcze przyznać, że Krzysiu mi często mówi, co ty ich posyłasz, raz po herbatę, raz po kawę, raz jeszcze coś tam. Ale ja po prostu cały czas czuję się, jakbym był u Państwa w domu jako gość. I dlatego bardzo proszę, uprzejmni, W Lwowie się mówiło, przewrócić kazetę na drugą stronę. Dobrze.